aby utwierdzić serca wasze, żeby były beznagane w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego.